Żarłok i skóra i Mando Jerry. Szymas oraz na <głos> konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Tam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu, ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o moich pierwszych wrażeniach na gorąco, na świeżo z najnowszej premiery telewizji Fox, czyli z powrotu serialu Prison Break, Skazany na śmierć. What's my father like? Your father like a storm appearing suddenly. Michael ready get you well and then disappear just as quickly. The storms they can come back. can't they? Pierwszy odcinek Prison Break'a poleciał w poniedziałek, Z, w naszej strefie czasowej pojawił się we wtorek, czyli absolutna świeżynka. U nas w Polsce Kanal Plus będzie emitował ten serial od 15 kwietnia, czyli jeszcze około tygodnia. W zasadzie nie wiadomo czemu jest taka sytuacja. Wszystkie inne wielkie hity od telewizji Fox lecą u nas po prostu na kanale Fox i lecą w zasadzie bezpośrednio. Ja postanowiłem nagrać ten podcast, e, dlatego że był to jeden z bardziej oczekiwanych seriali przeze mnie. I ja na chwilę obecną do tego cyklu podcastów e, Pierwsze wrażenia podchodzę raczej w taki sposób, że będę w nim omawiał seriale, których nie będę kończył. Seriale, w których albo odpadłem po pierwszym odcinku, albo obejrzałem pierwszy odcinek tylko dla sprawdzenia, a seriale, które będę planował kończyć, raczej omówię sobie w e, innych seriach, albo w osobnych podcastach, albo w moich serialach. Po prostu, żeby nie powtarzać się, bo przy wielu serialach po pierwszym czy drugim odcinku możemy mieć już na tyle wyrobioną opinię i powiedzieć tyle, że tak naprawdę potem, po skończonym sezonie, nie będziemy mieli nic do dodania. W tym przypadku jednak yy, zrobiłem wyjątek i myślę, że yy, dam radę nagrać o tym serialu dwa podcasty, dlatego że też zaserwuję tutaj pewnie nieco dłuższy wstępnie. Będę omawiał tych czterech oryginalnych sezonów, które dostaliśmy jakiś czas temu, kilka lat temu, ale no... Zanim przejdę do dania głównego, to wypadałoby wrócić w tamte rejony i chociaż odrobinę cofnąć się i odrobinę o tym opowiedzieć. Prison Break był serialem, który może nie tyle zrewolucjonizował telewizję, co wpłynął bardzo mocno na taką serialomanię, która przynajmniej w Polsce nastąpiła właśnie w tamtym okresie. Oczywiście wcześniej były seriale takie jak Lost, znaczy kilka lat wcześniej się zaczęły, leciały równolegle. E, seriale takie jak 24 godziny. Ale wydaje mi się, że Prison Break wbił się tak mocno do ogółu. Lost i 24 oczywiście były szalenie popularne, oglądali to wtedy niemal wszyscy. Ale gdy teraz spytać e, widzów serialowych, to Prison Break pamięta każdy, a 24 godziny już niekoniecznie. Bardzo wielu widzów e, deklaruje się, że zaczęli oglądać nałogowo seriale właśnie od serialu Prison Break. Ja również zacząłem go oglądać na bieżąco tak naprawdę od drugiego sezonu. Pierwszy sezon nadrabiałem partiami, bo w tamtym okresie jeszcze działało to na takiej zasadzie, że czasami brało się od kogoś kilka odcinków i oglądało. Niekoniecznie pobierało się to na bieżąco z internetu. Przynajmniej ja robiłem to w taki sposób. Bardzo wiele osób uważa, że to jest taki szablonowy przykład na to, jak spieprzyć serial, czyli był wspaniały pomysł na pierwsze pół sezonu, bo tak naprawdę ten serial początkowo miał się zamknąć w połowie, po kilkunastu odcinkach, przynajmniej taki był pierwotny plan. Ewentualnie na pierwszy sezon, który właśnie wielu gloryfikuje, a potem wielki upadek i stopniowa taka jazda prówni pochyłej i upadek na, na, na glebę, no, pokazanie jak, jak, jak, jak można koncertowo spieprzyć serial. Ja nie do końca się z tym zgadzam, chociaż tak to jest po części prawda, ale ja też nie uważam, aby pierwszy sezon był jakimś arcydziełem. Pierwszy sezon też nie był jakimś szalenie dobrym serialem i ja rozumiem, że wtedy nagle ludzie zachłysnęli się tymi emocjami, że wcześniej czegoś takiego nie było, ale ja bardzo dużo głupot wtedy w tym widziałem i wcale nie oglądało mi się tego tak jako szalenie super, jak to, jak, jak to wielu próbuje przekazać, jakim to super serialem był Prison Break na samym początku. Oczywiście, im dalej w las, tym robiło się coraz gorzej tak naprawdę już druga połowa pierwszego sezonu, która trochę nas powoli zaczynała wprowadzać też w drugi sezon, już w wielu miejscach kulała. Drugi sezon miał bardzo ciekawą pierwszą połowę, ale druga połowa była już koszmarnie zła. Natomiast trzeci sezon to jest przykład czegoś, co wzbudziło naprawdę bardzo duże oczekiwania i nadzieje, ponieważ finałowa scena drugiego sezonu naprawdę zwiastowała coś nowego i coś mocnego, a okazało się, że dostaliśmy tak naprawdę słabą rzecz i to, i to słabą zarówno pod względem wykonania i scenariusza, jak i... Ta słabość została spowodowana trochę też strajkiem scenarzystów, bo to był ten rok, gdzie scenarzyści strajkowali, ten sezon został skrócony. Teoretycznie to powinno zaowocować pozytywnie, ponieważ no, tak jak powiedziałem w, i w pierwszym sezonie i w drugim sezonie, a zaraz przejdę do czwartego, to już w ogóle drugie połowy były za mocno rozciągnięte, ale mam wrażenie, że w tym przypadku wpłynęło to raczej na dość proste zakończenie całego sezonu. Ja trzeci wspominam tak sobie, natomiast czwarty, on był ogólnie no, od początku przeogrótnie głupi, przy czym, no, tak jak mówię, ten serial jako całość inteligencją nie grzeszył, ale czwarty sezon, z tego co pamiętam, pierwszą połowę oglądał mi się naprawdę nieźle. Wyłączając całkowicie czepianie się logiki, wyłączając całkowicie dopatrywanie się głupot, bardzo dobrze się to śledziło, ale druga połowa to była dla mnie droga przez Mękę i czwarty sezon widziałem tylko raz. Naprawdę tak jak pierwsze sezony, pierwszy, drugi, trzeci i nawet trochę pierwszą połowę czwartego pamiętam bardzo dobrze. Ja w zasadzie te pierwsze trzy sezony to, to, to znam prawie, że na pamięć. Tak drugą połowę czwartego to mam takie mgliste tylko wyobrażenie o niej i nie mam ochoty do tego wracać. W międzyczasie miał powstać jeszcze spin-off Prison Break Sherry Hill, miał on opowiadać o kobiecym więzieniu i o ucieczce z kobiecego więzienia, chyba też przez strajk scenarzystów on nie powstał, bo mniej więcej przed strajkiem scenarzystów ten news się pojawił, a potem on już zniknął, nie powrócili już do tego ale na sam koniec dostaliśmy miniserię, bo ten serial kończy się na czwartym sezonie i tak naprawdę ten czwarty sezon ma swój finał. I to dość mocny finał, ale tam już jest kilka sugestii takich otwartych, które zostają rozwinięte w takiej miniserii, którą dostaliśmy na sam koniec, z kolejną ucieczką z więzienia w pigułce. Wtedy to Sara trafia do więzienia, a nasi bohaterowie odbijają ją, organizują jej ucieczkę w ciągu dwóch odcinków i Wiele rzeczy, które zakończyły się w czwartym sezonie, dostają trochę inny kontekst w sezonie, w tym właśnie w tej dokrętce, w tej miniserii na sam koniec. A kluczowa kwestia, do której zaraz przejdę, to w ogóle ta, ta miniseria stawiałem w zupełnie innym świetle, moim zdaniem gorszym, ale może trochę sensowniejszym pod kątem tego, co dzieje się teraz, czyli odświeżania serialu. Zanim przejdziemy jeszcze do części głównej, czy czekałem na tę reaktywację. I tutaj paradoksalnie ja na nią czekałem bardzo, bardzo mocno. Tak jak powiedziałem na samym początku, był to jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie seriali, co jest o tyle dziwne, no że tak jak powiedziałem, ja nie byłem tak wielkim fanem oryginału. Ale ten oryginał ma już jakieś tam miejsce u mnie w... W serduchu, no, wspominam te czasy bardzo dobrze. To był bardzo charakterystyczny serial z tamtych lat. Ja śledziłem go mimo wszystko przez te cztery lata, nawet jeśli miałem tam jakieś zastrzeżenia i obiekcje, bawiłem się przy nim dobrze. No i ten piąty sezon to jest to w wielu miejscach w internecie został okrzygnięty najbardziej niepotrzebnym powrotem, najbardziej niepotrzebnym odkurzaniem yy, serialu, w sumie całkiem jeszcze świeżego. Ja się z tym nie zgadzam. Ja właśnie uważam, że y, tak jak wtedy on naprawdę zjeżdżał równi pochyłej, tak teraz może nam za, zaserwować właśnie coś fajnego, coś świeżego i nawet pomimo tego, że minęło naprawdę niewiele lat od końca y, serialu, to może pojechać już na nostalgii. Bo już w tym momencie ten krótki okres sprawił, że ci ludzie dorośli są teraz dorosłymi ludźmi i, i ja mam wrażenie, przynajmniej ze swojego punktu widzenia, patrząc, że wrócą chętnie do tego serialu i będą się bawić lepiej nawet, przymykając oczy na niektóre głupotki, na które wcześniej nie przymykali. Przynajmniej ja na chwilę obecną tak do tego podchodzę. Podstawowe pytanie, czy trzeba znać te cztery pierwsze sezony? Na chwilę obecną, a jestem po pierwszym odcinku, wydaje mi się, że nie trzeba. Szczególnie, że tam y, sytuacja zmieniała się na bieżąco, była pisana na kolanie, nikt nie przewidywał tego na dłuższą historię. Oczywiście, no wypadałoby znać jakiś zarys, bo w momencie, gdy tutaj pojawiają się stare postacie, to nikt nam nie tłumaczy, że to jest bohater, który zrobił to, to czy tamto. Po prostu on pojawia się na scenie i twórcy zakładają, że wszyscy my go znamy. I mam wrażenie, że gdyby ktoś nie widział faktycznie tych pierwszych czterech sezonów, no to mógłby się trochę nie odnaleźć, co to za człowiek, dlaczego on tu jest a na pewno nie zadziałałaby nostalgia, więc dużo gorzej wydaje mi się odebrałby ten, ten serial, szczególnie, że no, tak jak mówię, no, pojawia się tutaj sporo postaci z oryginalnego Prison Dodatkowo na samym początku mamy to takie standardowe, wiecie, w poprzednich odcinkach i tu jest dość dużo streszczone, chociaż ogranicza się to w zasadzie do pierwszego sezonu i do ostatniej sceny z czwartego sezonu, tak jakby reszta jest całkowicie pominięta. W trakcie tego pilota nowego, co jakiś czas mamy jakieś retrospekcje, ale to takie bardzo króciutkie, raczej migawki z poprzednich sezonów, ale to są drobiazgi. Myślę, że jak ktoś nie oglądał tych wcześniejszych sezonów, to w ogóle to nic dla niego nie będzie mówiło. I ja niestety już tutaj muszę zaznaczyć, że nie da się omawiać piątego sezonu bez poruszenia kwestii z finału sezonu czwartego. Także jeśli ktoś nie oglądał, a chciałby posłuchać, no to no muszę o tym opowiedzieć. Zresztą no, to trochę też jest bezcelowe, bo jeśli ktoś nie oglądał, słucha tego podcastu po to, żeby dowiedzieć się, czy warto oglądać teraz obecny serial, no to i tak dowie się tego zupełnie na samym początku, z pierwszego powtórzenia i z pierwszej sceny serialu. Także jeśli dla kogoś to jest ciężki spoiler, to teraz wyłączyć, a ja przechodzę właśnie do tamtej sytuacji w której Michael Schofield zginął, umarł zginął, umarł to kwestia sporna w zależności od tego czy oglądaliście tylko czwarty sezon do końca czy oglądaliście dokrętkę, ponieważ ona tłumaczy nam to inaczej i tutaj już na samym początku gdy tylko pojawiły się informacje że ruszy nowy prison break no to internet zaczął oczywiście przeżywać jak, jak, przecież Michael umarł, Michael umarł bez sensu, będą go teraz ożywiać co za głupoty, co za kretynizm Zacznijmy od tego, że to jest naprawdę najmniejszy kretynizm i najmniejsza głupota z tego serialu. Ten serial opierał się na ciągu głupotek różnych wszelakich. To po pierwsze, a po drugie to nie jest pierwsze ożywienie w tym serialu. No ja przypominam, że na przestrzeni pierwszych sezonów ożyła postać, której ucięto głowę z różnych powodów, zarówno prywatnych, aktorka była w ciąży, aktorka trochę się tam stawiała, takie, takie wtedy relacje przynajmniej były przekazywane nam widzom, no ale w pewnym momencie postać odgrywana przez tę aktorkę zginęła i to zginęła w brutalny sposób. Oczywiście nie widzieliśmy sceny śmierci, ale dokładnie tak samo jest z Michaelem, za to widzieliśmy odciętą głowę w kartonie, a dwa sezony później okazało się, że postać żyje, że to nie była jej głowa, że to było wszystko ukartowane, no to to było naciągane, ale też akceptowalne w ramach tej konwencji. Natomiast ożywienie Michaela, to ja tu w ogóle nie widzę żadnego problemu, bo on umarł w taki sposób, którego my w ogóle nie widzieliśmy i to był sposób zresztą strasznie głupi, jak na ten serial, ponieważ czwarty sezon na sam koniec zasugerował nam, że on jest chory. Znaczy dokładnie, powie nawet nie zasugerował, no powiedział, że on jest chory, w pewnym momencie z nosa pociekła mu krew, to miała być jakaś nieuleczalna choroba i na sam koniec w ostatniej scenie my przenieśliśmy się troszeczkę w czasie i bohaterowie spotkali się nad jego grobem. Także czwarty sezon nie pokazał nam śmierci, ale można było zakładać, że Michael nie przeżył choroby. Natomiast dokrętka w kobiecym więzieniu pokazała to już dokładnie. Okazało się, że to nie choroba zabiła Michaela, tylko w momencie ucieczki dwa kabelki musiały się styknąć i oni nie wiedzieli, jak je styknąć, no i Michael je złapał żeby bohaterowie mogli uciec. On poświęcił się dla nich. My nie widzimy sceny poświęcenia. Widzimy jak on tam idzie i ma złapać te kabelki. Lecą iskry, bohaterowie płaczą. Ola Boga, Michael nie żyje natomiast no, e, patrząc na tę scenę w kontekście całego serialu, gdzie on tam wiecie no, niczym MacGyver robił cuda no to e, niemożliwość zetknięcia dwóch kabelków i poświęcenie się po to, żeby je zetknąć wydaje się naprawdę e, absurdalna także ja nawet się cieszę, że ten sezon nam pokazuje, wymazuje jakby tam tą scenę, mówi, że, że nie, on tam wcale nie zginął, on w tym momencie zrobił co innego, a no, na chwilę obecną jeszcze ten pierwszy odcinek tam tego nie tłumaczy. Myślę, że y, może ten sezon nam to wytłumaczy. Czy to był już wtedy zaplanowane poświęcenie i zaplanowana śmierć przez Michaela, czy nie? Zobaczymy, czy twórcy będą starali się to pokleić, ale ja całkowicie kupuję to ożywienie Michaela i tutaj w ogóle nie widzę żadnego zgrzytu. I jeśli już przy tej śmierci jesteśmy, to podoba mi się, że twórcy teraz w piątym sezonie nie bawią się w jakąś tajemnicę, w takie sztuczne ukrywanie tego, gdzie wszyscy i tak o tym wiedzą, no bo skoro zdradzali nam to w materiałach promocyjnych, we wszelkich trailerach, plakatach i tak dalej, no i no wiedzieliśmy po prostu, że Michael tu będzie występował, no to bez bezsensem byłoby ukrywanie tego i robienie z tego tajemnicy pierwszego odcinka I tutaj już od pierwszej sceny. Pierwsza scena to jest taki montaż scen z głosem Michaela z Ofu, gdzie on nam mówi o tym, że od siedmiu lat siedzi w więzieniu, że, że upozorował swoją śmierć i tak dalej. Także już od razu o tym jesteśmy informowani. No, potem oczywiście twórcy bawią się w to, że t dostaje list, otwiera ten list, jest w ciężkim szoku, niesie go Lincolnowi, Lincoln też patrzy, jest w ciężkim szoku, my nadal nie wiemy, co tam jest teoretycznie, a dopiero później zostaje pokazany, że to jest tak jak serokopia zdjęcia Michaela, którą zresztą też widzieliśmy na trailerze. No i cały odcinek jest też w taki sposób robiony, że Michael tak jak na samym początku prowadzi sobie ten swój króciutki monolog wprowadzający, tak potem przez cały odcinek go nie ma. To jest historia pozostałych postaci, to jest taki pierwszy trop, na jaki oni wpadają, ich spotkania po latach, yy, pierwsze próby wyeliminowania ich, bo w momencie, gdy oni wpadają na ten trop, no, to od razu pojawiają się przedstawiciele jakiejś silnej organizacji, zasugerowane jest, że tam naprawdę znów najwyższe osoby, jakieś bardzo... Yy, wpływowe, ważne osoby muszą pociągać za sznurki, skoro to na taką skalę jest zorganizowane i już pojawiają się jacyś cyngle tej całej organizacji, dokładnie tak samo jak w starym Prison Break'u i próbują tutaj pozabijać naszych bohaterów. Nawet jeśli ci jeszcze nie wpadli na trop, ale tylko rozmawiali już z ludźmi, którzy na ten trop wpadli. Oczywiście żadna z tych trupu egzekucji się nie udaje, czyli nawet jak nasi bohaterowie zrezygnowaliby z tego, no to teraz już są w centrum wydarzeń i zrezygnować nie mogą i muszą brnąć dalej. No i oni właśnie podążają w tym pierwszym odcinku tym śladem tych okruszków rozrzuconych przez Michaela, bo wszystko sugeruje na to, że Michael miał tutaj jakiś większy plan przekazania im, im tej informacji, że żyje i gdzie przebywa, ale najwyraźniej nie mógł tego zrobić wprost i, i wszystko wskazuje na to, że to jest zaplanowane od momentu śmierci od momentu pogrzebu, bo już nawet w grobie znajdują się jakieś sugestie i informacje kim on się stanie w kolejnych latach i kogo mają teraz szukać no i na chwilę obecną to jest typowe prison Drake. wygląda, że mamy wielki plan Michaela przekazywany tajemniczymi sugestiami i to plan obejmujący naprawdę cuda niewidy a w pierwszym odcinku Michael pojawia się nam dopiero w ostatniej scenie przy czym nawet takie podprowadzenie do tej sceny, gdy ona się zaczyna gdy już, gdy już dochodzi do tego kulminacyjnego spotkania, to ja przyznam że to i tak jest budowane tak, że są emocje są przy tym emocje, dodatkowo mamy Fox River, króciutko, ale jest na samym początku takie wiecie standardowy przelot kamery nad Fox River i scena w tym więzieniu fajna, od razu cieszy się gęba no i Tutaj trzeba zaznaczyć, że naprawdę bardzo fajnie jest widzieć znów tych bohaterów, te postacie, tych aktorów w tych rolach. Ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie są żadni bogowie aktorstwa i gdziekolwiek oni grają, to, to ra, raczej robią to w dość podobny sposób ale mimo wszystko fajnie zobaczyć tę bandę i tacy bracia Barrows i Scofield tytułowi no to aktualnie mnie kojarzą się dość mocno z występami w Arrowverse od CW i chociaż mega, mega fajnie ich było naprawdę oglądać czy we Flashu, czy w Legends of Tomorrow i tam też znalazły się fajne nawiązania, takie nawet całkiem zabawne sugestie nawiązania nawet jak teraz wspomniałem o tej śmierci Michaela, to bardzo mocne nawiązania w legendach się znajdowały. No to tam jednak bracia grają takie bardzo, bardzo charakterystyczne, bardzo ekstremalnie przerysowane, a do pewnego momentu raczej płaskie postaci. I ja już trochę przyzwyczaiłem się do tej gry z tamtych seriali i teraz naprawdę bardzo fajnie było mi zobaczyć znów ich w tych ich ikonicznych rolach. Cała akcja pierwszego odcinka ogranicza się, tak jak powiedziałem, do, do tego łapania tych kolejnych tropów. Dowiadujemy się, że Michael żyje, dowiadujemy się, że przebywa w Jemenie. Mamy tutaj, wiecie, list, zdjęcie, jakąś tajemniczą sentencję, którą trzeba rozgryźć, grup, kurtkę, trupa, protezę ręki, no mnóstwo rzeczy, jakichś takich elementów, które dopiero zaskoczą mamy Sarę z rodziną, mamy Tibaga mamy sukrę, mamy Sinota no i Sinot to jest um, taka, taka naj, najśmieszniejsza zmiana, ponieważ potrzebny był ktoś, kto nas wprowadzi do tego Jemenu, ktoś kto będzie umiał mówić językiem odpowiednim, ktoś kto będzie miał tam kontakty i w ogóle wiedział jak tam się odnaleźć no i okazało się, że Sinot nie jest już emerytowanym żołnierzem, który walczył w Iraku tylko przez te lata przeszedł przemianę i teraz yy, modli się w meczecie, chodzi cały czas z jarmułce na głowie, ma brodę i w ogóle przeszedł, przeszedł ogromną przemianę, skierował się w stronę wiary i walki z, z radykałami. Tak czy siak na chwilę obecną ogląda się to naprawdę dobrze. Na koniec dostajemy mocny twist i to jest kolejna rzecz taka typowa dla Prison Break'a, bo, bo oryginalny Prison Break też miał taką formułę, że w odcinku tam mieli różne problemy, które je rozwiązywali na bieżąco, a na koniec zawsze pojawiał się jakiś mega problem w ostatniej scenie. Michael jest w czarnej dupie, nie wie co teraz zrobić. Muzyczka, zaciemnienie, napisy. I yy, przychodził kolejny odcinek, w którym ten problem został rozwiązany, a na koniec znów kolejny nowy problem, ciężki problem, wielki tutaj cliffhanger. Ten, ten serial naprawdę był oparty na takich kolejnych, mocnych cliffhangerach. I tu mamy identyczną sytuację. Oczywiście końcowy problem z nowego odcinka wydaje się potężny, wydaje się nie do przejścia i wydaje się, że teraz to będzie głupie, jak oni to w ciągu jednego czy dwóch odcinków przejdą, ominą, pójdą dalej. No ale tak po prostu będzie, no tak będzie, bo tak zawsze było i wszystko. Mnie pierwszy odcinek oglądało się naprawdę świetnie. Poczułem się w domu, poczułem się jakbym po prostu powrócił do przerwanego niedawno serialu i jakbym znów odnalazł się w tym serialu. Tutaj no sam narzuca się porównanie do nowych 24 godzin, do serialu Dziedzictwo Legacy, i tam też w pierwszym odcinku czuło się, że to jest 24, ale jednocześnie bardzo mocno czuło się, że to nie jest 24, a im dalej w las, tym mniej grzybów i będąc w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, czyli na dwa odcinki przed końcem, to czuje się i owszem, ale że Legacy podrabia 24 i nie jest prawdziwym 24. Natomiast tutaj mamy prawdziwy Prison Break, mamy powrót póki co bardzo wielu, a pewnie powróci jeszcze więcej, no wiemy, że powróci jeszcze więcej ważnych postaci, a do tego to jest serial robiony na tej samej zasadzie. No i jeszcze kolejna rzecz, o której warto by wspomnieć, no nie okłamujmy się, Prison Break choć był szalenie popularny, no to jego nawet te największe momenty w najlepszym okresie, to nie stały nawet przy najgorszych momentach w najgorszym okresie serialu 24 godzin. To był serial mimo wszystko pod każdym względem zawsze Gorszy, no, no dla mnie był gorszy. Także no oczekiwania też są zupełnie inne, no bo pomimo tego, że ja na ten nowy serial, nowy Prison Break czekam i czekałem i czekam na kolejne odcinki, to nie spodziewam się nie wiadomo czego. Wiem na jakim poziomie był to serial i na chwilę obecną dostaję dokładnie, dokładnie ten sam poziom. Nie jest to poziom tych najgorszych lat, no bo jeśli też uważacie, że tam była dokładnie równia pochyła, że pierwszy sezon był świetny, ale potem to już kupa, kupa i jeszcze większa kupa, no nie jest na chwilę obecną to poziom największej kupy. Nie jest to może też poziom też świetnego Prison Break'a, ale jest to znów sezon, który ma swój klimat, a to też bardzo mocno charakteryzowało Prison Break, że każdy sezon był osadzony bardzo mocno w danym klimacie i nawet kolorystyka sezonów była inna. I jakby się zobaczyło jeden wybrany odcinek Prison Breaka, to można było od razu, nie wiem, po, po stopklatce, nawet po rozmazanej stopklatce i po kolorach powiedzieć, to jest drugi, to jest trzeci, to jest pierwszy sezon. Nie? I dokładnie tak samo jest tutaj ja powiem, że to co na chwilę obecną dostałem jestem tym bardzo zadowolony zdaję sobie sprawę, że to może być tylko początek no tak jak powiedziałem po Legacy też byłem zadowolony nie tak jak tutaj, ale, ale byłem a w tej chwili jestem niesamowicie rozczarowany tamtym serialem ja sobie zdaję sprawę, że ten nowy Prison Break który będzie miał tylko 8 odcinków więc zakończy się niebawem może się jeszcze rozłożyć na wielu płaszczyznach, szczególnie, że tu kompletnie nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie, czy to będzie ucieczka planowana na cały sezon, czy oni uciekną już w następnym odcinku, a dalej będą walczyć z tą tajemniczą nową firmą. Najpierw w Jemenie, potem może w Stanach Zjednoczonych, no nie mam pojęcia, to może pójść w różnych kierunkach, to mogą być dwa pierwsze sezony poprzedniego Prison Break'a w pigułce, a może to być sezon więzienny, chociaż na chwilę obecną to nie wygląda na to, żeby akcja przeniosła się do więzienia, no bo w więzieniu mamy tylko Michaela i bandę no-name'ów, także myślę, że raczej będą musieli dość szybko uwolnić Michaela i ograniczyć się do akcji poza więzieniem, którą oczywiście równie szybko i spektakularnie można spartolić, także między innymi dlatego postanowiłem nagrać swoje wrażenia po pilocie bo wydaje mi się, że po tych ośmiu odcinkach nie będę się zbyt wiele powtarzał, pominę już ten cały wstęp autobiograficzny i moich oczekiwań a będę miał już sprecyzowaną, konkretną ocenę całości i bardziej skupię się właśnie na tym, jak ten serial się rozwinął. Na chwilę obecną, powtarzam to chyba trzeci czy czwarty raz, ja cały czas daję mu kredyt zaufania. I ten pierwszy odcinek póki co tego kredytu nie zawiódł. Bardzo się cieszę, że przez następne kilka tygodni będziemy mogli znów cofnąć się o te kilka lat w czasie i mam nadzieję, że za te dwa miesiące Będę nadal tak pozytywnie wypowiadał się o tym serialu. Wam oczywiście polecam, chociaż trochę nie wiem w jaki sposób bo na chwilę obecną wydaje mi się, że wejście w ten nowy sezon dla nowych widzów z jednej strony jest bezproblemowe, z drugiej strony może być ciężkie. Bo tak jak w 24 godzinach dostaliśmy samych nowych bohaterów i w momencie, gdy pojawiał się ktoś istotny z poprzednich, z oryginalnych części, to tak naprawdę, no, to to było zrobione źle i ja to rozwinę jeszcze dużo mocniej i będę się nad tym bardzo mocno pastwił, no ale nowi widzowie po prostu zobaczyli jakiegoś gościa, o którym nic nie wiedzieli, tak tutaj w Prison Break'u no, cały ten serial opiera się na gościach, o których nic nie będą wiedzieli. Więc to może być problem. I to, co jest plusem nowego Prison Break'a dla y, starych y, widzów, oczywiście może być minusem dla nowych, a to, co jest minusem dla starych widzów w 24 dziedzictwo, może spowodować, że jednak ci nowi widzowie będą mieli, no myślę, że spowodowało to, że ci nowi widzowie mieli dużo łagodniejszy próg wejścia. Przy czym na chwilę obecną wydaje mi się, że jeśli na przykład oglądaliście tylko pierwszy sezon albo w pewnym momencie odpadliście i nie oglądaliście czwartego albo na przykład trzeciego, to na chwilę obecną wydaje mi się, że w takim wypadku bez problemu możecie wejść w piąty sezon bez tej znajomości. Oczywiście możliwe, że to się rozwinie na takiej zasadzie, że gdzieś tam będą nawiązania, ale nie wydaje mi się, żeby to nastąpiło w ośmiu serialu, który już buduje swoją własną zagadkę. Ja chcę podkreślić wyraźnie, że w moim odczuciu Prison Break nie stawiał na rozwój postaci. On stawiał bardziej na problemy bieżące, na kłody rzucane pod nogi tym postaciom i nad, na, na to, w jaki sposób oni przeskakiwali nad tymi kłodami. Moim zdaniem na przestrzeni tych czterech sezonów my nie mamy jakiegoś szalonego rozwoju postaci i jakichś bardzo istotnych punktów, które wpływały na dalszą drogę tego rozwoju. To nie jest tak jak w 24 godzinach, gdzie przez te oryginalne 8 sezonów wydarzyło się naprawdę bardzo dużo w życiu głównych bohaterów, głównego bohatera i mieliśmy takie punkty, które dawały zupełnie nowy kierunek, wpływały na dalszą drogę, na dalszy rozwój tej postaci, na to, dlaczego ona w tym momencie jest tym, kim jest i na przykład... Gdy kilka lat temu reaktywowane zostały 24 godziny jeszcze wtedy z Kiferem Sutherlandem jako Live Another Day, to moim zdaniem bez sensu było brać się za ten serial bez znajomości wcześniejszych sezonów. Chociaż oczywiście pewnie dałoby się go tak obejrzeć, ale stracilibyśmy kawał kapitalnej historii. Dostalibyśmy bohatera na finiszu, zamiast oglądać jak on do tego finiszu dobrnął. Natomiast tutaj my nie mamy bohaterów na finiszu. Tutaj mamy bohaterów po prostu, którzy rozwiązują sobie swoje bieżące problemy, robili to przez cztery sezony poprzednie i robią to w tym momencie. Takie jest moje zdanie. I to by było na dzisiaj wszystko. Do serialu oczywiście jeszcze powrócę. Trzymajcie się ciepło, kochani. Dajcie znać, jak to było z Wami. Jak to było u Was, czy oglądaliście? No na pewno oglądaliście, czy lubiliście, czy ocenialiście tak samo jak ja. Dajcie znać, czy oglądacie nowy sezon i czy planujecie go oglądać dalej. I jak Wam podobał się pierwszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.